Wielki konkurs Japowy 2010. Ten niezwykły wykonawca został jednym z niewielu laureatów Japy z prestiżową nagrodą Grand Prix. Zdobył ją w 1983 roku. Wtedy też zdobywał laury na giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklackiej Porębie, Warszawskiej Oppie oraz Festiwalu Shantis w Krakowie. Był niewidomym poetą, pieśniarzem oraz publicystą. Występował wielokrotnie w klubach studenckich całego kraju, zdobywając uznanie i olbrzymią sympatię publiczności. Przez niespełna rok istnienia na studenckiej estradzie piosenkarskiej wszedł na stałe do grona najwybitniejszych przedstawicieli gatunku. Ballady. Zmarł we wrześniu 1984 roku. Zjapy z 1983 na szczęście pozostały po nim nagrania. I niech skrzypek wiatr znów gra na strunach wand. I raz po raz przechodzi w pas drwiąc sobie z żagli białych płacht. Da -dam, da -dam, da -dam. Dziękuję